Waga okazja w miejscowości Łokanda. Czterosypialniowy dom na półakrowej parceli zlokalizowanej na zaułku nieprzelotowej ulicy, tak zwany Col de Sac. Dom wymaga remontu, cena wywoławcza to jedyne 90 tysięcy. Nie czekaj, dzwoń już teraz. 847-647-4000 847 647, 847 -647 30 lub w internecie posiadłość.com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 Z rynku nieruchomości. Senat uchwala przepis dotyczący zakupu kondominium dzięki federalnym pożyczkom hipotecznym FHA. Senat przyjął projekt ustawy, która ułatwi nabywcom domów uzyskanie pożyczki na zakup kondominium zabezpieczonej przez FHA. Ustawa o nazwie HR 3700 rozluźni istniejące ograniczenia FHA dotyczące finansowania kondominiów Projekt ustawy od dawna miał poparcie Krajowego Związku Realnościowców. Jego prezes jest zdania, iż przepis ten stanowi, że marzenie o posiadaniu domu na własność staje się znowu łatwo osiągalne dla większej liczby Amerykanów. Ustawa HR 3700 7.0.0 sprawi między innymi, że proces ponownej certyfikacji FHA będzie zasadniczo mniej uciążliwy przy jednoczesnym obniżeniu aktualnego wymagania FHA dotyczącego zasiedlenia danego budynku przez właścicieli mieszkań z 50 do 35%. Projekt ustawy ma teraz trafić do prezydenta w celu jego podpisania. Wzrost liczby płatności hipotecznych regulowanych na czas z przygotowanego przez Urząd Kontrolera Waluty raportu dotyczącego danych hipotecznych Mortgage Metrics Report za pierwszy kwartał 2016 roku wynika i coraz więcej Amerykanów spłaca swoje kredyty hipoteczne na czas. Raport ten stwierdza, że na koniec pierwszego kwartału 95% kredytobiorców nie zalegało ze spłatą zobowiązań hipotecznych w porównaniu do 94% rok wcześniej. Dokument ten zauważa również, że liczba przejęć spadła w pierwszym kwartale w porównaniu do ubiegłego roku. Kolejny spadek zapasów przejmowanych nieruchomości. W całym kraju nastąpił kolejny, znaczny spadek zapasów przejmowanych domów i liczby zakończonych konfiskat. Z przygotowanego przez Korladzik najnowszego raportu dotyczącego przejęć wynika, że obie liczby spadły w maju w ujęciu rok do roku. Rok temu konfiskacie sądowej podlegało ponad pół miliona nieruchomości. W maju tego roku liczba ta spadła do 390 tysięcy, czyli około 1% wszystkich domów z hipoteką. Zdaniem CoreLogic stopa zapasów Przejmowanych nieruchomości spadła do najniższego poziomu od października 2007 roku. Osobne sypialnie dla chrapiących małżonków. Według Realtor.com tak zwane pokoje do chrapania są dostępne na rynku już od kilku lat i z biegiem czasu stają się coraz bardziej popularne. Dla tych, którzy mieszkają z kimś, kto co noc piłuje drewno, tak zwane snor room może być wybawieniem. Jest to dodatkowy pokój, który znajduje się blisko, nawet jest połączony z główną sypialnią, pozwalając chrapiącemu wycofać się do wygodnego, ale bardziej ustronnego miejsca. Pokoje do chrapania są już dostępne w blisko 100 ofertach sprzedaży domu na Realtor.com. Ponadpartyjny list Senatu wzywa szefa FHFA, aby nie wyrządzał szkody reformie finansowania budownictwa rezydencyjnego. Grupa amerykańskich senatorów napisała list do szefa Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa Rezydencyjnego, w którym wzywa go, aby nie podejmował żadnych działań, które mogłyby zakłócić wysiłki związane z reformą finansowania budownictwa realnościowego. Wśród osób, które podpisały się pod listem, prosząc, aby unikano podejmowania kroków, które mogłyby ułatwić zwolnienie Fannie Mae i Freddie Mac z ochrony majątkowej bezkompleksowej reformy, są Republikanin z Tennessee, Bob Corker i demokrata z Virginii, Mark Warner. Ich pismo ostrzega, że ponowne ograniczenie wydatków i zwolnienie Fannie i Freddie Mac bez reformy sprawi, że podatnicy będą mieli problem z uzyskaniem dofinansowań w przyszłości. Wzrost cen domów – trend wskazujący na jeszcze wyższe liczby. Z najnowszego wskaźnika cen domów przygotowanego przez CoreLagic wynika, że ceny domów ponownie poszły w górę, zarówno w ujęciu rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca. W całym kraju ceny nieruchomości wzrosły w maju o 1,3% w porównaniu do kwietnia i o 5,9% w porównaniu do maja 2015 roku. Prognoza CoreLagic przewiduje, że ceny domów wzrosną o 5,3% w ujęciu rok do roku od maja 2016 do maja 2017 roku. Yeah, yeah, yeah,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 Radio 1030 AM Już teraz możesz nas słuchać także na 1300 AM 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 1030, 1300 AM Podwójna moc energii Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość To the music vibe And the boys Just the girls with the curls in their hair While the shot and men just sit way over there And the songs they get louder Each one better than before And you're singing the songs Thinking this is a life And you wake up in the morning and your head fits the size Where you gonna go, where you gonna go Or where you gonna sleep tonight to Twój nowy dom? No. Szybka zmiana! Przez nich znalazłem ten dom. Potem raz, dwa załatwili wszystkie formalności i teraz. Teraz czuję, że żyję. Nieruchomości od A do Z. Szybko, sprawnie, profesjonalnie. Zadzwoń. 847 647 4000 847 647 4000 Miej marzenia. My załatwimy resztę. O uwagę prosimy osoby poszukujące domu na północno-zachodnich przedmieściach. Rolling Meadows sprzedaż bankowa. Murowany, parterowy dom czterosypialniowy. Dwie pełne łazienki. Pełny basement czeka na wykończenie. Blisko parku miejskiego, centrum handlowego i autostrady. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy jedyne 7 tysięcy pierwszej wpłaty. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni 847-647-4000 847-647-430 lub w internecie posiadłość.com Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty. Uwaga, łowcy okazji! Nowo zgłoszone do sprzedaży, olbrzymi, czterosypialniowy, murowany bungalow w Elbud Park, blisko Belmont i Cumberland. Trzy pełne nowe łazienki, nowa kuchnia, dębowe podłogi, wykończony basement z osobnym wejściem, garaż na dwa samochody. Dom przeszedł kapitalny remont trzy lata temu. Jedyne na rynku w tej okolicy. Olbrzymi trzypoziomowy dom w miejscowości Inverness, dębowe podłogi w całym domu, nowoczesna kuchnia i łazienki, osobna jadalnia, olbrzymi pokój rodzinny z dużym barowym aneksem, nowy dwustronny podjazd pod dom, garaż na 2,5 samochodu, dom stoi na parceli o rozmiarze 3,4 akra i wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży.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 Uwaga! Parcela budowlana w miejscowości Hanover Park. Wszystkie media na miejscu. Atrakcyjna lokalizacja na zaukowym końcu ulicy, tak zwanym Kolesak. Osiedle nowo wybudowanych domów oraz park miejski w bezpośrednim sąsiedztwie. Idealne miejsce na wybudowanie wymarzonego domu. Jeśli jesteś zainteresowany którąkolwiek z naszych ofert, to nie czekaj. Dzwoń już teraz. 847 647 4000. Lub zobacz je w internecie na posiadłość.com. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 Słuchacie radiowego magazynu posiadłość. O uwagę prosimy poszukujących mieszkania w miejscowości Des Dzisiaj zgłoszone do sprzedaży duże jednosypialniowe kondominium na trzecim piętrze. Ogrzewanie i ochładzanie wliczone jest do bardzo niskiego assessmentu. Jest to jedyne mieszkanie na rynku w tej okolicy i dostępne do nabycia tylko w naszym biurze. Cena wywoławcza to jedyne 80 tysięcy. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 4000 pierwszej wpłaty. Nie czekaj, dzwonisz teraz. 847 647 4000. 847 647 4 i 30. Nie czekaj, dzwonisz teraz. 847 647 4000. Wiadomości z rynku nieruchomości. National Association of Realtors chce pełniejszego ujawniania zgodnie z nowym prawem regulującym zamykanie transakcji. Krajowy Związek Pośredników w Obrocie Nieruchomościami mówi, iż istnieją ukryte koszty kredytów hipotecznych, o których kredytobiorcy powinni wiedzieć. Organizacja wzywa Biuro Ochrony Finansowej Konsumentów i Federalną Agencję Finansowania Budownictwa Rezydencyjnego do poprawienia formularzy tzw. NO before you owe, tak aby były one jaśniejsze. National Association of Realtors domaga się dodania nowego elementu, który wyjaśniałby tzw. gwarantowane opłaty Fannie Mae i Freddie Mac. Prezes związku mówi, że takie ujawnienie pomoże konsumentom zrozumieć w pewnych przypadkach, dlaczego ich oprocentowanie jest wyższe niż normalnie, a także pomoże konsumentom... Podejmowaniu lepszych decyzji. Kredyty Jumbo teraz tańsze niż mniejsze pożyczki. Jeśli kupisz większy i droższy dom, to prawdopodobnie możesz liczyć na lepsze oprocentowanie kredytu hipotecznego. The Boston Globe donosi, że banki udzielają teraz lepszego oprocentowania dla pożyczek typu Jumbo niż dla kredytów zgodnych z przepisami rządowymi tzw. conforming mortgages. Zdaniem starszego wiceprezesa bankrate.com, do niedawna było odwrotnie. W rozmowie z gazetą powiedział on, że obie stopy procentowe ulegały stopniowej kompresji na przestrzeni ostatnich kilku lat, aż wreszcie około 12 miesięcy temu sytuacja uległa odwróceniu. Banki naliczały niegdyś wyższe stawki dla pożyczek jumbo, które uznawane były za bardziej ryzykowne. Wpływ Brexitu na zagranicznych nabywców w USA. Sytuacja zagranicznych zakupów amerykańskich nieruchomości już zaczęła się zmieniać po głosowaniu za wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Choć jest jeszcze wiele niepewności, CNBC twierdzi, że już dostrzega zmianę charakteru zakupów zagranicznych. Jak twierdzi stacja, nabywcy spoza USA kupują więcej nieruchomości. Manhattan, Miami, Los Angeles i San Francisco niezmiennie odczuwają największy wpływ ze strony zagranicznych nabywców. Wzrost ilości pożyczek udzielanych przez Departament do Spraw Weteranów Wojennych na czele peletonu do refinansowań. Według analizy przeprowadzonej przez InSight FHA VA Lending w pierwszym kwartale tego roku kredytodawcy udzielili kredytów hipotecznych wspieranych przez Departament do Spraw Weteranów Wojennych na kwotę nieco ponad 37 miliardów na czele z 33% wzrostem obniżki oprocentowania tego rodzaju refinansowych pożyczek. Zastępca dyrektora do spraw produkcji i wyceny pożyczek w Departamencie ds. weteranów wojennych powiedział agencji, że opcja bez wkładu własnego w połączeniu z ogólnym brakiem dostępności kredytów miała pozytywny wpływ na liczbę zaciąganych kredytów. Miasto Nowy Jork wprowadza program przeciwko sądowym konfiskatom nieruchomości. Nowy Jork ma zamiar zacząć kupować poważnie zaległe kredyty hipoteczne. Nowe działanie ogłoszone przez burmistrza ma na celu pomóc większej liczbie osób zatrzymać swoje domy, nawet jeśli zalegają oni ze swoimi płatnościami hipotecznymi. Jest to jeden z pierwszych takich programów w kraju. Orędownicy budownictwa rezydencyjnego już od dawna naciskają na Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, aby ten uczynił kupowanie zaległych hipotek łatwiejszym dla miast i organizacji typu Non-For-Profit. Biega! Krzyczy! Wściekła żona! Zaraz tu na miejscu skonam! Mam mieszkanie? Chcę mieć dom! Tu pomoże!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 Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut.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 Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy. Wiadomości z rynku nieruchomości Nowa ustawa antyzambii w Ohio. Legislatura stanowa w Ohio zatwierdziła nową ustawę, mającą na celu walkę z przejęciami nieruchomości Zambii. Zgodnie z nowym prawem, opuszczone domy w trakcie przejęcia będą znacznie szybciej przechodzić przez cały ten proces. Obecnie domy mogą pozostawać porzucone przez dwa lata, a nawet dłużej. Nowa ustawa wchodząca w życie już tej jesieni przyspieszy proces przejmowania nieruchomości przez banki nawet do sześciu miesięcy. Robert Klein, założyciel i przewodniczący Community Blight Solutions, powiedział Housing Wire, cytuję, Ohio jest teraz Liderem kraju w walce z zaniedbanymi osiedlami. Koniec cytatu. Banki zmniejszają, a instytucje niebankowe zwiększają liczbę udzielanych kredytów. Według nowej analizy przeprowadzonej przez Kroll Band Rating Agency wynika, że banki komercyjne w dalszym ciągu sukcesywnie zmniejszają liczbę udzielanych kredytów hipotecznych, a instytucje niebankowe zwiększają swój udział w tym zakresie. Zdaniem Kroll w ponad połowie badanych banków liczba kredytów udzielonych na zakup domu została zmniejszona lub całkowicie zlikwidowana. Jak twierdzi agencja, wzrost kredytów pozabankowych zapowiada potencjalny wzrost wzrost w zakresie refinansowań, który może osiągnąć w tym roku ponad połowę liczby wszystkich zaciągniętych kredytów. Nationwide optymistycznie nastawiony do siły rynkowej. Mamy dowód na to, że sytuacja na rynku realnościowym kraju powinna pozostać stabilna. Najnowszy raport dotyczący kondycji rynków nieruchomości, Health of Housing Markets Report, przygotowany przez Nationwide, stwierdza, że stopa poważnych zaległości hipotecznych na większości głównych rynków amerykańskich nadal spada i zbliża się obecnie do poziomu sprzed kryzysu realnościowego. Zdaniem Nationwide stabilny wzrost zatrudnienia przekłada się na większą liczbę płatności hipotecznych dokonywanych na czas, a rosnąte ceny domów ograniczyły liczbę właścicieli borykających się z trudnościami finansowymi, co z kolei prowadzi do niższych stóp zaległych płatności. Właściciele niestandardowego domu pozywają sąsiadów kopiujących ich projekt. Jak ważne jest dla Ciebie, aby Twój niestandardowy projekt domu był jedyny w swoim rodzaju? Dla jednej pary z Long Island – to bardzo ważne. Zastrzegli oni prawa autorskie do projektu swojego domu położonego w miejscowości Lawrence. Jednak niedawno dowiedzieli się, że niedaleko nich budowany jest dom, który bardzo będzie podobny do ich nieruchomości. Wytoczyli więc sprawę sądową przeciwko parze, która buduje ten drugi dom. Jak twierdzą, mogą nawet udowodnić, że rzekomi naśladowcy udali się do wydziału budowlanego w tej miejscowości, aby otrzymać kopię planów architektonicznych ich domu. Pozwani mówią, że cechy projektowe nieruchomości nie są tak wyjątkowe, i że nie są one objęte prawami autorskimi. Nabywcy bumerangi mają pozytywny wpływ na rynek. Co stało się z tymi, którzy stracili swoje domy w czasie kryzysu kilka lat temu? Wiele z tych osób spędziło kolejne lata odbudowując swoje oceny kredytowe, a teraz powracają na rynek jako nabywcy bumerangi, mówi starszy wiceprezes Governance Risk and Compliance w Digital Risk. W rozmowie z Bloomberg Radio powiedział on, że ponowne zakwalifikowanie się kupujących na kredyt wymaga zazwyczaj 7 lat od przejęcia nieruchomości przez bank lub 2 lat od krótkiej sprzedaży. Zaufanie firm budowlanych pozostaje w lipcu na niezmienionym poziomie. W lipcu nieznacznie spadło zaufanie budowniczych na rynku nowych domów jednorodzinnych, ale od 6 miesięcy pozostaje w tym samym wąskim, lecz pozytywnym przedziale. Najnowszy wskaźnik rynku nieruchomości przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo spadł od czerwca w dół o jeden punkt. Co miesięczne badanie mierzy postrzeganie przez budowniczych bieżącej sytuacji związanej ze sprzedażą domów jednorodzinnych oraz oczekiwania sprzedażowe na najbliższe 6 miesięcy. Przewodniczący National Association of Home Builders przyznaje, że liczba ta się nie zmienia. Dodał, że członkowie National Association of Home Builders nadal donoszą o rozproszonym umiarkowaniu na niektórych rynkach. Jednak główny ekonomista Robert Dietz pozostaje optymistą, mówiąc: Fundamenty gospodarcze są na miejscu dla dalszego, powolnego, lecz stałego rozwoju rynku nieruchomości. Opłaca się być fanem drużyny Cleveland Cavaliers. Minęło ponad 50 lat, odkąd w Cleveland zorganizowano profesjonalne mistrzostwa sportowe. A teraz, gdy drużyna koszykarska Cavaliers zorganizowała je u siebie, Third Federal Savings, kredytodawca z Cleveland, podarował kredytobiorcom z Ohio prezent z tej okazji – obniżkę stóp o 25 punktów procentowych. Według The Cleveland Plain Dealer to najniższe oprocentowanie kredytów hipotecznych banków w historii. Nawiasem mówiąc, założyciel and Loans, Dan Gilbert, jest również właścicielem Cavaliers. Wpływ Brexitu. Wzrost liczby wniosków hipotecznych. Efekt Brexitu na amerykański rynek nieruchomości staje się coraz bardziej widoczny, w miarę jak rośnie liczba wniosków o kredyty hipoteczne. Z cotygodniowego badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych wynika, że całkowita liczba wniosków o kredyty hipoteczne wzrosła o 14% w tygodniu kończącym się 1 lipca, a następnie o kolejne 7,2% w tygodniu kończącym się 8 lipca. Wzrost ten napędzany jest głównie 11 skokiem liczby refinansowań. Mortgage Bankers Association uważa, że oprocentowanie kredytów hipotecznych pozostaje na historycznie niskim poziomie, a główny ekonomista Mortgage Bankers Association jest zdania, że wpływ Brexitu ponownie przyniósł nam prawie rekordowo niskie poziomy. Czy rosnące ceny domów stają się bańką? Czy obecne trendy na rynku nieruchomości wskazują na bańkę realnościową? Dyrektor zespołu ekspertów The Carnegie Group dostrzega na niektórych rynkach oznaki istnienia bańki. Jak powiedział w stacji CNBC, tempo wzrostu cen domów wyprzedza wzrost płac. Jednak partner zarządzający The Mosaic Real Estate Investors odpowiedział z optymizmem, że nie należy patrzeć na spekulacje jak na coś zbyt niepokojącego. Kierunki spekulacyjne istnieją przez cały czas na każdym rynku.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 647 4000. 847 647 4 i 3.0. A w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. 10:30 na fali 13:00 AM. Podwójna moc energii.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 Informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazje tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! Uwaga, łowcy okazji! Nowo zgłoszone do sprzedaży, olbrzymi, czterosypialniowy, murowany bungalow w Elwood Park. Blisko Belmont i Cumberland. Trzy pełne nowe łazienki, nowa kuchnia, dębowe podłogi, wykończony basement z osobnym wejściem, garaż na dwa samochody. Dom przeszedł kapitalny remont trzy lata temu. Jedyne na rynku w tej okolicy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwonisz to. Teraz 847 647 4000. 847 647 4 i 300. Lub w internecie posiadłość.com. Mamuszu, czy te banki nie mają serca? Ja nie chcę się wyprowadzać tylko dlatego, że ty straciłeś pracę. Mówiłeś, że obiecali nam pomóc. Tak, tak obiecują zmodyfikować naszą pożyczkę już dwa lata. Co innego obiecują, a co innego robią. Teraz poszli do sądu i chcą odebrać nam dom. <śmiech> Nie patrz, Madziu. Znajomy polecił mi swojego adwokata. Powiedział, że jego dzieci śpią spokojnie już od dawna. muszę dzwoń do tego pana. Ja nie chcę zmieniać szkoły.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 Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia. Star Realtor, to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty. Willink. Bardzo duże, pięciopokojowe kondominium. Mieszkanie posiada dwie duże sypialnie, dwie pełne łazienki, osobną jadalnię, słoneczne patio, prywatny parking. 3600 wkładów własnego wystarczy nabywcy ze zweryfikowaną zdolnością kredytową.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 Mount Prospect. Olbrzymi czterosypialniowy dom trzypoziomowy. Nowoczesna kuchnia z granitowymi blatami. Osobna jadalnia, dwie pół łazienki. Pełny wykończony basement. Boczny, szeroki, betonowy wjazd do garażu z dziewięciostopowymi drzwiami. Ogrodzona działka. Nowszy dach. Dom jest po kapitalnym remoncie i wyceniony do natychmiastowej sprzedaży.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 Uwaga! Parcela budowlana w miejscowości Hanover Park. Wszystkie media na miejscu. Atrakcyjna lokalizacja na zaukowym końcu ulicy, tak zwanym Koldesak. Osiedle nowo wybudowanych domów oraz park miejski w bezpośrednim sąsiedztwie. Idealne miejsce na wybudowanie wymarzonego domu.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 Posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 847-647-4000 Posiadłość.com Radio 1030 AM nabiera nowej mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM Najciekawsze audycje, rzetelne informacje i osobowości antenowe. 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę. 7 dni w tygodniu, 7 dni w tygodniu. 1030 na fali 1300 AM. Podwójna moc energii. Słuchacie Radiowego magazynu Osiadłość.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 847 647 4000, 847 647 4 i 3 lub w internecie posiadłość.com. Wiadomości z rynku nieruchomości. Firmy budowane nie nadążają z budową nowych domów. Według Centrum Polityki do Spraw Finansowania Budownictwa Urban Institute w 2015 roku wybudowano ponad milion nowych domów w Stanach Zjednoczonych, jednak przyniosło to zysk netto w wysokości zaledwie 620 tysięcy nowych domów. Zastępca dyrektora Centrum twierdzi, że niedobór spowodował wzrost cen domów i czynszów trend, który będzie kontynuowany w najbliższej przyszłości, jeśli nie nastąpią zmiany w zakresie polityki. Przewiduje on, że dysproporcja między podażą a popytem będzie nadal rosnąć przez kilka kolejnych lat, nawet jeśli liczba nowo zakładanych gospodarstw domowych pozostanie na niezmienionym poziomie. A jego zdaniem są szanse, że tak właśnie będzie. Ćwierć miliona więcej właścicieli domów nie ma już problemów finansowych. Jedną z korzyści rosnących cen domów jest to, że ponad ćwierć miliona amerykańskich właścicieli domów, którzy borykali się niegdyś z trudnościami finansowymi, już ich nie ma. Najnowszy raport przygotowany przez Kurladzik stwierdza, że w pierwszym kwartale 2016 roku około 268 tysięcy właścicieli domów odzyskało kapitał. Oznacza to, że kapitał ma teraz 92% nieruchomości mieszkalnych obciążonych hipoteką. Liczba domów o ujemnym kapitale własnym spadła w stosunku do poprzedniego kwartału o 6,2% do poziomu 4 milionów, a w ujęciu rok do roku do 21,5%. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem. www.posiadłość.com I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień. O zwykłej porze. Dziękując Państwu za uwagę, życzymy wszystkim miłej i spokojnej niedzieli. Do usłyszenia.